Bajki Natalii, opowieść druga. Pan Koń, czyli bajki dla źrebie. Tak, to ja! <śmiech> Pan Koń! Jak powstała ta bajka? Chciałem rzec wam właśnie. Pozwólcie, że na wstępie ja tę rzecz wyjaśnię. Stałem sobie spokojnie, jadłem smaczny W wtem autor podszedł do mnie, Mam bajkę o tobie. O czym ten człowiek mówi, pomyślałem sobie. Lecz autor znów powtórzył. Mam bajkę o tobie. A potem wyjął fajkę, pyknął, podał mi dłoń i tak powstała bajka, która się pan koń. Monsieur <grym> wal. to pan koń po francusku. A po angielsku Mr. Horse. A po włosku, signor Cavallo. Pan koni wita was. Hallo! Kocham figle i psoty. Lubię skakać przez płoty. Cukier z dłoni twej zjadam. Za bajkami przepadam. Pan koń, to właśnie ja. Po imię każdy zna. Signor Cavallo. A si, si, si. Monsieur Cheval. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Pan koń to Mr. Horse. Wspaniały prędze tors. Ach, szyba moja lśini. Spod kopyt lecą skryp. Jestem silny i zdrowy. Herry cztery podkowy. Wierny ze mnie przyjaciel, mam urodę po tacie. Pan koń to właśnie ja. To imię Aż z nas. Signor Cavallo. Si, si. Monsieur si, Parc. Oui, oui, oui. Pan koń to Mr. Horse Pan koń to Mr. Horse Wspaniały pręży tors A grzywa jego śni Spod kopyt lecą skry Pan koń, Monsieur koń Pan koń, senior koń Pan koń Mr. Cow, sevi karan gina, ei gina, gomne jak stal, Mr. Horse, to ja, spajaj, pranje tors, ba dum ba ba dum Pan koń był zaproszony raz na nieniny. Wyruszył tam z ochotą Zjadł jaj dwa tuziny Przekąsił majonezę, Wzmocnił się śmietanką Dołożył serek świeży, zbogacił kaszanką. Pił z przyjemnością barszczyk, spożył marchwie cztery. Dodajmy, że wytworne miał pan koń maniery. Mówił... Proszę, dziękuję. I cieszył się wielca, że nigdy nie pomylił łyżeczki z widelcem. Gdy zobaczył solniczkę, wcale jej nie schrupał i żadnym z czterech kopyt przy stole nie tupał. Serweta miał pod szyją, wyglądał dostojnie. Po skończonym obiedzie powiedział spokojnie – Kochany gospodarzu, mój szanowny panie, e, czy mógłbym teraz dostać ulubione danie? A jakie to jest danie? – Gospodarz wybąkał. Pan koń odparł uprzejmie. – Przed domem jest ląka? Proszę ściąć trochę trawy, może być zielona, choć powiem panu szczerze, lepsza jest suszona. Może być na półmisku w ten przepiękny wzorek, ale może pan wsypać w zwykły szary worek. Minęło trochę czasu i przysmak podano. Pan koń zjadł z apetytem świeże, wonny siano, a potem zarżał głośno. Najmilszy sąsiedzie, byłem dzisiaj do prawdy na pysznym odwiedzie. Już wiecie, jaki morał świetnie tu pasuje? Najsmaczniejsze jest zawsze to, co nam smakuje. No. Pan się sąsiada! Proszę bardzo, niech pan siada! Nie mam czasu, lecę. Dziś zabawa w dyskotece! Trzeba grzywę ufryzować i podkowy nasmarować! Trzeba oglądać do prania! Już od rana kusem ganiam! O rozmowie nie ma mowy! Wszędzie szał dyskotekowy! Tańczą morsy i nie niedźwiedzie kozy, Owce, zebry, śledzie, pumy, i żyrafy. Nawet mysz wylasła szafy I do kota już z daleka woła. Gdzie tu dyskoteka? W końcu namówiła kota, Że tańczyć dziś fokstrota. Próżno biedny kot ucieka, Musi tańczyć dyskoteka, dyskoteka. Z babką koko szympa z mango Wykonują dzisiaj tango. Mrówki zaprosiły sowy Do wspaniałej bossa nowy. Kuropatki prosto z pola będą tańczyć rolla Na gitarze? że gra wilk z lasu. Na rozmowy nie ma czasu. Każdy biegnie i nie zaleka. Dziś wieczorem dyskoteka! Dyskoteka! <grym wiosenka> dyskoteka. <grym wiosenka> dyskoteka. <grym wiosenka> Trudno postawić tu kropkę, gdyż pan koń nie zdążył zapytać. E, czy można w dyskotece tańczyć Polkę Galopkę? Taką na cztery kopyta? Ha, ha, ha, ha. A teraz inna przygoda. Uwaga, nie zgubmy wątku. Pan koń brał udział w zawodach. Lecz zacznijmy od początku. Wielki konkurs rozgrywano. Skoczę przez różne przeszkody. Mnóstwo koni, od rana obserwowało zawody. A koń usiadł na trybunie, w słomkowym kapelusiku i w kibiców zacnych tłumie dopingował zawodników. Śmiało! Czym uważaj? bo wysoko, co za gapa? Po raz trzeci skok powtarzać. To nie jest koń, ale szkapa. Znowu dwie barierki strącił. Kolka mnie ze złości złapie. Zaraz się do akcji włączę i w Co potrafię? Pan koń zerwał się z trybuny, pognał pełen animuszu, już nad przeszkodami prunął, nie myśląc o kapeluszu. Usiłują go dogonić, ale w tyle pozostają. Szybciej, szybciej, panie koniu! Brawo! Wieczne miejsce znają! Sprawozdawców biegnie wielu. Jakiej pragnie pan nagrody? Proszę znaleźć mój kapelusz, bo po drodze wpadł do wody. Gdy pan koń do domu wrócił, słowa nie rzekł na swój temat. Można się od niego uczyć. Nie ma to jak skromność. Nie ma. Co się stało z kapeluszem? Pewno do morza wyruszył. I niech płynie sobie zdrowo. My opowieść mamy nową. To wspomnienie na pewno prędko się nie zatrze. Pan koń, moje źle bawił kiedyś w a ponieważ jest hojny, duszę ma poety To całej swej rodzinie zakupił bilety Była pani koniowa, która słynie z urody Trzy córeczki i koniczki, był też syn, koń młody Wystrojenie odświętnie w suknie, fraki i szale Pani koniowa miała po babci koral Sztuka była ciekawa, wśród koni siedziała, z przyjemnością patrzyła więc rodzina cała na perypetię konia, co podkowy gubił, a wydawać pieniędzy na nowe nie lubił. Widownia głośno rżała. O, to się o, to się o, to się... Pan koń wykrzyknął nawet Nie bądź takim sokenerą. W Przerwie? Zwiedzili teatr, a stary koni woźny powiedział. Miał tu miejsce raz wypadek groźny, kiedy wczesną jesienią, czy też późnym latem, dostał się do teatru mały chłopczyk z batem. Bat był tylko zabawką kupioną w sklepiku ale z taką zabawką kłopotów bez liku. Dyrektor musiał chłopca ze wszystkich sił bronić, bo wielkie oburzenie wywołał wśród koni. Skończyło się szczęśliwie. Chłopiec nas przeprosił. Już nigdy do teatru bata nie przynosił. Warto tutaj przypomnieć przysłowie nienowe. Chcesz zyskać przyjaźń konia, Podchodź z dobrym słowem. Bardzo słusznie i mądrze. Na nas także krzyczą. Kto taki? A dorośli z dziećmi się nie liczą. Światem o Dzieciom krzywdę robi, tego nie lubimy. Słoń i ja. Ty znasz słonia? My się przyjaźnimy. Byłem kiedyś na spacerze. Patrzę, idzie wielkie zwierzę. Mówię więc do niej. jestem koń, na to olbrzym. A ja słoń. Pan żartuje. Nie żartuję. To pan się ze mną rymuje? Tak! Kto powie słowo słoń, może zaraz dodać koń. Ale przecież wiem, że słoń to co innego niż koń. Co ty na to, drogi słońu? Posłuchaj mnie, panie koniu. Słoń jak koń też wodę pije. I jak koń, słoń w stadzie żyje. Koń się rusza i słoń rusza, choć u słonia większa tusza. Mówię panu, jakem słoń, że z pana jest ładny koń. Jesteś bardzo miły, słoniu, mam więc prośbę. Słucham, koń. Chciałbym choć raz dosiąść słonia, upędzić. Na nim przez błonia. Każdy jeździ wciąż na koniu. Może więc raz koń na słoniu? Naturalnie, drogi koniu. Proszę, wsiada. Dzięki, słoniu. Taka była ta rozmowa. Można zacząć ją od nowa. Chyba, że się zmęczył słoń. Ten, na którym jedzie koń. Jeżeli Pan Koń stoi z zamyśloną twarzą, niech nikt go się nie boi. Konie czasem marzą. Śni im się Wielka Góra, na którą nie wchodzą. Albo też Cukru Fura. Słodzą wciąż i słodzą. I ciągle im zostaje wiele białych Koste, lub jadą w ciepłe kraje Przez zielony mostem Marzą o wielkim lesie W którym pod drzewami Dobra wróżka i mnie się Siano z rodznikami Piosenki słychać końskie Gra końska muzyka Wesoło świeci słońce I mucha nie bzyka. Można się w piasku tarzać Czystym i wygrzanym. Wiele się kryje marzeń W koniu zadumanym. A gdy niedobry człowiek krzyknie Choć z daleka marzenia uciekają. I koń też ucieka. W mieszkaniu pana konia w orzechowej szafie jest album, a w albumie stare fotografie. Gdy dzień już oczy zamknie i wieczór zagląda, pan koń zapala lampę i zdjęcia ogląda, a jest tam co podziwię. Oto zdjęcie pierwsze. Na nim dziadek pędzi wiatr, który pisał wiersze, stoi z rozwianą grzybą, w oczach ma natchnienie, przyznacie, że to robi ogromne wrażenie. A tu, na zdjęciu drogim? Widać babcię Ninę. nosiła suknię długą, żółtą krynolinę, babunia była piękna wysmukła, wysoka i zawsze uśmiechnięta. Ogon miała wloka. Zdjęcie trzecie, wycieczka w niedzielę majową. Wszyscy jedzą ciasteczka, wujek kiwa głową. Zwróćcie proszę uwagę na te buty. Nasz wujek zawsze chodził wytwornie pod kuty. Godziny szybko płyną przy miłym zajęciu. Pan koń wraz z przyjaciółmi też będzie na zdjęciu. Popatrzcie, w jakim grzecznym chylą się kłonie. Mówią wam... Do widzenia. To już bajki.